Na formę depozytu z warunkiem jego zwrotu na każde żądanie. Obraz zawisł w miejscu jakby nań oczekującym, na dużej ścianie reprezentacyjnych schodów pałacu na wyspie, wzbudzając żywe zainteresowanie zwiedzających. Powinien wraz z innymi ruchomymi dziełami zabranymi po wojnie z łazienek stać się znów ich własnością, czyż nie tak? Część siódma, to i owo. Rzeźby na elewacjach. Pałace barokowej Warszawy prezentowały architekturę strojną w rzeźby. Pałac Krasińskich, kościoły i podmiejska rezydencja króla Jana III Sobieskiego, Bilanowie, są tego najlepszym przykładem. W okresie klasycyzmu, fasady wznoszonych kościołów. Najczęściej pozbawione były bogatego wystroju rzeźbiarskiego, co nie dotyczyło jednak ówczesnych budowli pałacowych. Widać to wyraźnie w Łazienkowskim Pałacu na Wyspie. W fazie klasycyzmu Królestwa Kongresowego rzeźby nadal zdobiły tympanony i attyki, choć w niektórych realizacjach ich rola była minimalizowana lub w ogóle z rzeźb rezygnowano. Ale rozmiłowanie w rzeźbach na budynkach całkowicie nie wygasło i zaczęły się one na nowo pojawiać nawet w architekturze kamienic. W 1836 roku Józef Grzegorz Lesel wzniósł u zbiegu krakowskiego przedmieścia i koziej kamienicę dla rękawicznika Jana Fryderyka Kestnera której trójboczna elewacja ozdobiona była rzeźbami ustawionymi w niszach. Budowla, usytuowana w centrum głównej ulicy, zachęcała innych do wzbogacania architektury rzeźbą w postaci posągów, popiersi i płaskorzeźb. Pawilon Instytutu Wód Mineralnych w Ogrodzie Sackim z roku 1847, projektowany przez Henryka Markoniego, Ozdabiały popiersia współczesnych lekarzy i kopie posągów antycznych Dłuta Ludwika Kaufmana. W swoim pałacu willi z końca lat 40. XIX wieku, zwanym Casa Marconi, na elewacjach poszczególnych członów budynku architekt ponastawiał popiersia na przyczepionych do lica ściany konsolach. Podobnie postąpił Franciszek Maria Lanci z nowym północnym skrzydłem Pałacu Wilanowskiego wzniesionym w latach 1850-1852. Ożywianie w ten sposób elewacji budynków stało się modą. Pojawiły się również inne rozwiązania. Tenże Lanci w kamienicy przy krakowskim przedmieściu 17 z roku 1846. W oprawę okien wprowadził motyw rzeźbionych główek. Leandro Marconi w roku 1868 ozdobił attykę willi Wilhelma Rała przy Alejach Ujazdowskich 27 stojącymi posągami, a ściany popiersiami na konsolach i płaskorzeźbionymi tondami. Zarówno płaskorzeźba, jak i pełnoplastyczne rzeźby na Attyce udekorowały dom Józefa Grodzickiego przy krakowskim Przedmieściu 9, wystawiony według projektu Henryka Markoniego w roku 1852. Były to prace uczniów Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Niebawem rzeźbione, stojące postaci Zaczęto przyczepiać do ścian fasad. Tak postąpiono w 1851 roku w pałacu Ksawerego Pusłowskiego przy Nowym Świecie XIX. W drugiej połowie XIX wieku tych rzeźb było coraz więcej. Przyczynił się do tego również carski zakaz wznoszenia pomników wybitnych Polaków, mający osłabić poczucie patriotyzmu. Rzeźby o tematyce narodowej zaczęły się więc pojawiać na budynkach. Przykładem tego może być wystrój rzeźbiarski pałacu w Ursynowie z lat 1858-1860, przedstawiający historyczne monarchinie polskie, wykonany przez Faustyna Cenglera. Inny rzeźbiarz, Ludwik Kucharzewski, na fasadzie kamienicy Stanisława Zawadzkiego przy ulicy Berga nr 9, projekt architektury Artura Gebla ustawił w 1876 roku posągi Jana Kochanowskiego i Stanisława Staszica. Przykładów można by przytoczyć więcej. Przejawem pewnej mody było ustawianie w wyższych kondygnacjach po obu stronach osi środkowej fasady po piersi na konsolach. Takie rozwiązanie zastosowano w kamienicy na podwalu, numer hipoteczny 520, gdzie umieszczono po piersi Apolla i Wenus, będące kopiami rzeźb antycznych. Ten sam motyw pojawił się w kilku elewacjach kamienic, m.in. na istniejącej do dzisiaj kamienicy przy ulicy Zgoda trzy. Nowością było wprowadzanie rzeźb postaci związanych z czasami niedawnymi. W kamienicy z roku 1882 należącej do kupca rosyjskiego w i Stomina przy Alejach Jerozolimskich 32 umieszczono po piersia dwóch bliskich sobie poetów – Mickiewicza i Puszkina – dwuta Andrzeja Pruszyńskiego. Przetrwały one do dzisiaj. Natomiast nie wiadomo dlaczego zniszczono konsolę z popiersiami zdobiącymi elewację oficyny kamienicy przy ulicy Widok 10. Rzeźby po wojnie istniały, ale komuś musiały przeszkadzać. Przeglądając dokumentację fotograficzną dotyczącą starej architektury warszawskiej widzimy, jak wiele budynków ozdobionych było rzeźbami. Przed wojną, gdy zapanował w architekturze funkcjonalizm, też z nich nie rezygnowano. W okresie socjalizmu nastąpił ich powrót. A dzisiaj? Czy są one w ogóle potrzebne, skoro i tak sztuka nowoczesna jest niezrozumiała dla masowego odbiorcy? Zresztą autorytety w dziedzinie krytyki artystycznej natychmiast wyszydziłyby próby upiększenia architektury rzeźbą przedstawieniową. Ich aprobatę zyskują natomiast tak zwane instalacje, które ponoć są rzeźbą, a w związku z tym może niebawem trafią na fasady domów? Trochę o secesji, trochę o modernizmie. Pamiętam z dzieciństwa, że słowo secesja w ustach ludzi dorosłych miało wydźwięk pejoratywny. Stare kamienice, łącznie z ich historyzującym ubiorem, zaliczano potocznie do secesji, której przeciwstawieniem była sztuka nowoczesna. Z uznaniem wówczas witano architekturę funkcjonalizmu. Jakże to się zmieniło. Dzisiaj ze wzruszeniem patrzymy na odremontowane zabytki historyzmu, secesji i modernizmu. Ta architektura w pejzażu Warszawy to wyjątki. Z przełomu wieków XIX i XX więcej zachowało się zabytków ruchomych, obrazów, rzeźb i przedmiotów sztuki zdobniczej. Gdy dzisiaj mówimy o kierunku, który pojawił się u schyłku XIX stulecia, jako reakcja na wszystko, co było w sztuce i architekturze przedtem, mamy na myśli nową formę wypowiedzi, programowo odrzucającą bagaż tradycji z jej stylami, harmonią i pobielanymi od wieków ornamentacjami. Charakterystycznymi cechami secesji były linie płynne, faliste, Barwna płaszczyzna i asymetria kompozycji W malarstwie i rzeźbie przedstawiano najczęściej smukłe i wiotkie kobiety Z rozplecionymi włosami, kwiaty o wydłużonych łodygach i fantazyjnie układających się liściach Secesja, przejawiająca się głównie w zdobnictwie, objęła wszystkie rodzaje sztuk, a więc również architekturę z warszawską włącznie. W wyniku zniszczeń wojennych i częstokroć nierozważnych rozbiórek w Warszawie pozostało już niewiele budowli secesyjnych. Należy do nich wzniesiony w 1904 roku gmach banku Wilhelma Landaua przy ulicy Senatorskiej projektowany przez Gustawa Landaua i Stanisława Grochowicza. Architektura budowli, obok form barokowo-klasycyzujących, zawiera elementy secesji, m.in. w nerkowatym oknie zwieńczonym falującym gzymsem. Secesyjnym obiektem są również hale targowe na ulicy Koszykowej, wybudowane w roku 1908 według projektu Juliusza Dzierżanowskiego. Efektownym przykładem secesji jest dziś kamienica z 1906 roku u zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Poznańskiej, projektowana przez Ludwika Panczakiewicza. Szczególnie stylowe są bogate fryzy roślinne oraz okno w kształcie podkowy obwiedzione wolutami. Przy tej samej ulicy Poznańskiej pod numerem piętnaście wzniesiono kamienicę, która z pożogi wojennej wyszła obronną ręką. Ale jej secesyjnego rodowodu trudno byłoby dzisiaj się doszukać, gdyż w latach dwudziestych XX wieku została całkowicie przebudowana. Zidentyfikowałem ją na fotografii, zrobionej przed zniszczeniem jej oryginalnego wystroju. Dzisiaj fasada budynku ozdobiona jest globem w wieńcu. W okresie przedwojennym zaś, kiedy mieściła się tu ambasada Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dekorację osi środkowej uzupełnią motyw sierpa i młota, godła państwa sowieckiego. Ocalała nie tylko fasada budynku, ale również jego wnętrza a także zabudowa oficynowa otaczająca podwórze. Wystrój architektoniczny fasady jest skromny, a zarazem nader monumentalny. Nad półokrągło sklepioną bramą znajduje się szeroki balkon, w części środkowi występujący półkolem, z odlewanymi w cemencie tralkami. Parter budowli pokrywa boniowanie a gładkie płaszczyzny wyższych kondygnacji udekorowane są po bokach pilastrza. Ponad gzymsem koronującym widoczne są na skrajach belwederki, połączone niskim pięterkiem. Całość architektury utrzymana jest w duchu historyzmu modernistycznego, nawiązującego do klasycyzmu. Patrząc na budowlę, Odnosi się wrażenie, że tak było od początku. Tymczasem pierwotnie wyglądała inaczej. Przed I wojną światową należała do Izaaka Glasa, a później Michała Glasa. Od ich spadkobierców została odkupiona 15 stycznia 1924 roku i przekształcona na siedzibę ambasady. Publikuję tu fotografię pierwotnej kamienicy, której wygląd odbiegał zdecydowanie od tego, co powstało po jej funkcjonalnym przeistoczeniu. Przedtem była to, jak się okazuje, budowla o wystroju secesyjnym. Miała trzy piętra i jedenaście osi okiennych. Należała do znaczniejszych kamienic przy ulicy Nowowielkiej. Późniejszej poznańskiej. Trzy środkowe osie pierwszego piętra akcentował szeroki balkon. Na drugim i trzecim piętrze, w trzeciej i dziewiątej osi, rozmieszczono mniejsze balkony. Ponad wydatnym gzymsem koronującym znajdowały się trójokienne belwederki, zamknięte od góry spłaszczonym łukowato-gzymsem. Elewację kamienicy wyróżniał bogaty wystrój sztukatorski. Między innymi szeroki pas roślinny z nałożonymi nań formami zgeometryzowanymi. Nad oknami drugiego piętra umieszczono maski męskie, a pomiędzy półokrągło zamkniętymi oknami trzeciego piętra liściaste włodygi. Przez wysokość trzech górnych kondygnacji między osiami okiennymi biegły pionowe laskowania z motywem kampanul. Nie ulega wątpliwości, że dekoracja fasady stanowiła ciekawy na gruncie warszawskim przykład stylu secesyjnego. Nie znamy autora tej architektury. Czy był nim Ludwik Panczakiewicz, który zaprojektował secesyjną kamienicę stojącą do dzisiaj przy zbiegu ulicy Poznańskiej Alei Jerozolimskich? W tej ostatniej występuje także bogata dekoracja roślinna i połączenie w niej motywów pionowych z poziomymi. Kamienica Glasa powstała zapewne w tym samym czasie. Po przebudowie na siedzibę ambasady sowieckiej przypomina z kolei twórczość Mariana Lalewicza, zwłaszcza istniejący do dziś dom firmy Ericsson w Alejach Ujazdowskich 47 wzniesiony w 1925 roku według jego projektu, również nawiązujący do form klasycystycznych. Moje sugestie są pierwszą próbą określenia autorstwa i datowania obu form stylowych kamienicy przy Poznańskiej. Może w przyszłości będą pomocne w ostatecznym ich ustaleniu. Na razie chodzi mi o pokazanie na powyższym przykładzie jak niesłuszną praktyką było zniszczenie wystroju secesyjnego w imię wyższych, przemijających wartości estetycznych. Niech wezmą to sobie do serca zwolennicy przekształcania ocalałej z wojennej pożogi warszawskiej architektury. Chaos Zmiany w wysokości zabudowy ciągów ulicznych występowały zawsze. Chociaż niekiedy tworzono przepisy regulujące skalę architektury. Gdy porównujemy ze sobą ten sam fragment krakowskiego przedmieścia, utrwalony na obrazach Bernarda Belotta z 1768 i 1780 roku, to już zauważamy wielką zmianę. Piętrowe lub dwupiętrowe budynki, Zyskały w międzyczasie wysokość nawet trzech pięter. Istniejące na obrazie drewniane relikty zabudowy parterowej prawie znikły. Władze miejskie nie dbały wówczas o świadome kształtowanie przestrzeni. Tak by miała ona jednolity wyraz. Jeżeli pojawiały się rozwiązania pozytywne, to były one wynikiem inicjatyw jednostek, które rozumiały, jakie to ma znaczenie. Zasadnicza zmiana nastąpiła w okresie Królestwa Kongresowego. Powołana wówczas Rada Budowlana, mająca w swym składzie architektów, ustalała zasady, dzięki którym miasta zaczęły wyglądać korzystniej. Politykę tę kontynuowano do czasu, gdy wraz z zagęszczeniem zabudowy i nastaniem okresu prosperity kamieniczników Zabudowa czynszowa stała się lokatą kapitałów. W celu uzyskania większych dochodów z wynajmu mieszkań wznoszono nowe budynki rażąco wysokie w stosunku do obiektów sąsiednich. Właściciel podwyższający kamienicę liczył może, że okoliczne domy zaczną wyrównywać swą wysokość do wskazanej przez niego. Przeważnie jednak to nie następowało. I przez dziesięciolecia gabaryt warszawskich ulic był poszarpany. Rzeczą niezwykle szpecącą były boczne ściany wielopiętrowych czynszówek wyrastających ponad niższe budynki. Takie potworne dziwolągi wznoszono nawet w zabytkowej części miasta, na przykład przy krakowskim przedmieściu. Trudno pojąć, jak mogli to akceptować architekci. Skąd inąd znakomici twórcy? Takich nonsensów było w głównym mieście Prywislańskiego kraju Wiele kamienica wapińskich vis, vis kościoła karmelitów Projektowana przez Stefana Schillera Wprawdzie nawiązywała w motywach dekoracyjnych Do polskiego renesansu Jednak wywyższenie jej stanowiło dysonans a już rozbudowanie w głąb posesji wydłużonej oficyny było wprost niewybaczalne. Ceglana ściana stawała się rażącym akcentem widoku z ulicy od strony południowej. Takie ślepe ściany pojawiały się w całym mieście, bo istniał przepis zabraniający zaopatrywania ich w okno, z których mógł być obserwowany mieszkaniec sąsiedniego budynku. Natomiast widok na szpetną ścianę domu obok był do przyjęcia Nie liczono się więc estetyką miasta I powoli przyzwyczajano warszawiaków do brzydoty Wszak była to tylko prowincja rosyjskiego imperium Dzisiaj pod tym względem niestety nie jest lepiej Częstokroć zupełnie przypadkowo wyrastają wielkie, wielokształtne bryły Upychane na wąskich posesjach. Miastem zdawać by się mogło rządzi chaos. Mosty weneckie. Rzecz nie dotyczy słynnego miasta nad laguną, lecz Warszawy. Łącznik nad kanałem przy pałacu Dożów w Wenecji, którym przeprowadzano skazańców, jest sam w sobie architektonicznym cackiem. Przykłady warszawskie to rozwiązania skromniejsze. Mamy kilka takich mostów kryjących korytarze, które łączą ponad parterem budynki usytuowane po obu stronach ulicy czy zaułka. Najstarszym z nich jest korytarz prowadzący z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana. Przebiega nad przejściem z dawnego podwórza zamkowego na placy zwany kanonią. I w dalszym odcinku, po skręceniu nad uliczką przy wspomnianej świątyni, zwaną dziekaniu. Oryginalny zabytek ocalał z powstania 1944 roku, choć jego otoczenie legło w gruzach. Obiekt powstał za króla Zygmunta III w latach 1620-1624 jest więc składową częścią Zamku Królewskiego. Możemy przypuszczać, że twórcą jego był Giovanni Trevano lub Mateusz Castelli. Dwa odcinki korytarza z obu stron oświetlane są przez okna, ujęte w ramę z narożnymi wypustkami zwanymi uszczakami. Architekturę tę, podobnie jak zamkową, Zaliczamy do wczesnego baroku Król polecił wzniesienie tego korytarza Prowadzącego z zamku do loży w prezbiterium kościoła By móc bezpiecznie udawać się tam codziennie na modlitwę Wcześniej bowiem zaatakowany został przy wejściu do kościoła Przez napastnika Michała Piekarskiego Władca uszedł z życiem Natomiast zamachowca schwytano i skazano na śmierć poprzezoną wymyślnymi torturami. Obwożono go po mieście, gdzie w różnych punktach przygotowano miejsca kaźni, łamano go kołem, przypalano mu ciało i tym podobne. Kat mógł popisać się umiejętnościami. Była to kara za podniesienie ręki na monarchę. Pomazańca Bożego, a zarazem widowisko, któremu przyglądały się tłumy mieszkańców. Nieszczęśnik konał powoli. O to przecież chodziło. W związku z jego niedorzecznymi zeznaniami podczas tortur był obłąkany. Powstało powiedzenie. Plecie jak piekarski na mękach. W niedalekim sąsiedztwie przy ulicy Jezuickiej, tuż przy placyku Kanonia, stoi kamieniczka z prześwitem podniu prowadzącym na wąską uliczkę, zwaną Dawna. Ów prześwit to sklepiony most, dźwigający piętro budynku, utworzony w końcu XVIII wieku. Patrząc w głąb ulicy Dawnej, zauważamy drugi most, przypuszczanie z tego samego czasu, jednokondygnacjowy. Z korytarzem spinającym domy stojące z dwóch stron. Obydwa mosty ocalały z pożogi wojennej. Na Starówce mamy jeszcze jeden most. Znajduje się on na tyłach klasztoru świętego Marcina przy ulicy Piwnej. Łączy budowle należące do tego zespołu, usytuowane tuż przy murze obronnym, otaczającym miasto. Cud, że i ten obiekt ocalał. Czas jego powstania określany jest na wiek siedemnasty. Warto udać się w tę okolicę, by podziwiać nastrojowy zakątek, godny uwiecznienia na obrazach. Publikuję tu fotografię przedwojenną z okresu, gdy miejsce to oznaczało się jeszcze większym walorem malarskim. Kolejny most – Również oryginalny znajduje się przy ulicy Koziej i łączy dwa budynki. W starszym, osiemnastowiecznym budynku z fasadą przy tejże ulicy przez długie lata mieścił się hotel Saski. W latach czterdziestych XIX wieku właścicielem hotelu został Józef Reszke, ojciec słynnych śpiewaków operowych, który powiększył stan posiadania o kamieniczkę przy krakowskim przedmieściu, pod numerem hipotecznym 421. Wówczas została ona przebudowana i połączona z dawnym hotelem, owym mostem istniejącym do dzisiaj. W roku 1943 miejsce pod mostem stało się świadkiem tragedii. Okupanci niemieccy rozstrzelali tu 30 ludzi, co upamiętnia dziś kamienna tablica. Na tym nie kończy się lista weneckich mostów w Warszawie. Dopisać do niej możemy również obiekt przy ulicy Brzozowej na Starym Mieście. Powstał dopiero w początkach lat dwudziestych XX wieku, łącząc budynki przerobione ze starych, tworzących małe osiedle zwane profesorskim, gdyż mieszkali w nim pracownicy wyższych uczelni. Ten most który niestety ocalał tylko na niezbyt ostrej fotografii, należałoby chyba przypisać Marianowi Lalewiczowi. Po II wojnie światowej architekt Bogdan Pniewski nawiązał do warszawskich mostów weneckich, łącząc ponad ulicą Chorzu na wysokości drugiego piętra budynki Ministerstwa Komunikacji. Tradycja łączników, zawieszonych na wyższych kondygnacjach, nie zanikła, czego przykładem jest gmach Kancelarii Prezydenta RP przy ulicy Wiejskiej 3. Rozwiązania takie jako wielce przydatne zapewne będą jeszcze w przyszłości się pojawiać, byle w odpowiednich miejscach. Pochwała szpetoty Jeżeli ktoś nie widział Warszawy od lat kilkunastu, może być zaskoczony nie tylko pojawieniem się nowoczesnej zabudowy, lecz również dziwnym obrazem stolicy, starającej się jakby upodobnić do Broadwayu. W Nowym Jorku to tylko ta jedna ulica pełna jest jaskrawych reklam, a u nas zalewają one całe miasto. W wielkich metropoliach Chicago, Pradze, czy Budapeszcie, panuje na tym polu powściągliwość. Ktoś tam bowiem odpowiada za dobro publiczne, jakim jest architektura, ze wszystkich sztuk może najbardziej demokratyczna. Towarzysząc nam na co dzień oddziaływuje formą powstału w wyniku aktu twórczego. Można wyobrazić sobie udrękę autora dzieła, Niszczonego reklamu Architektura w dzisiejszej Warszawie Przestaje się liczyć Jest zbędna Ważne jest to, co się na niej zawiesza Od czasu do czasu podnoszą lament architekci i historycy Bezskutecznie Nadal na fasady wdzierają się agresywne w barwie i treści Wielkie płachty reklam w Alejach Jerozolimskich stoją kamienice z początku XX wieku. Od kilkunastu lat zasłaniają je rusztowania pozorujące remont. Zawieszone na nich reklamy zmieniają się, a zysk rośnie. Kamienice te tworzą w centralnym punkcie śródmieścia jedyną ocalałą, zwartą grupę czynszówek, Oddających architekturę przedwojennej Warszawy. Zespół ten, mający jako całość charakter i nominację zabytku, nieustannie szpecą malunki natrętnie zachęcające nas do kupna czegoś. Przed kilku laty oczyszczono, zresztą niewłaściwie, elewację gmachu Muzeum Narodowego. Czy po to, by służyła jako tło ogłoszeń, wystaw? a zarazem reklamy sponsorów. Na głównym skrzydle budynku długo widniało logo Orlenu, sugerujące, że to raczej stacja benzynowa niż muzeum. Dla dobra firm wspierających akcje muzealne reklamy przyjmują niebywałe rozmiary. Narodowa placówka muzealna nie bierze przykładu z podobnych jej w Londynie czy Paryżu. Tam również wydarzeniom wystawienniczym towarzyszą ogłoszenia reklamowe. Zachowane są jednak właściwe proporcje. Gospodarze różnych obiektów godzą się na ich zasłanianie, zwłaszcza gdy nie stoi nad nimi konserwator zabytków. Dom prasy, usytuowany na trakcie królewskim, w przyrządzie z plastikową palmą i pomnikiem kroczącego ku niej generała de Gola, sam w sobie, będący udaną architekturą, zmienił się w szczelnie oblepiony słup ogłoszeniowy. Sekunduje mu tak zwany biały dom, obecnie siedziba banków, od czasu do czasu pokrywany na dwóch widocznych elewacjach ogromnymi malunkami. Nigdzie nie ma czegoś podobnego. Budynek uniwersalu, stanowiący z niższą rotundą architektoniczną całość, od lat pełni funkcję powierzchni reklamowej. Po cóż więc projektować artystyczne opracowanie i kosztowne elewacje domów? Wystarczą pudła z dziurami. Moda unicestwiania architektury jest coraz silniejsza pokaźnych rozmiarów, dom mieszkalny przy zbiegu Alei Solidarności z Aleju Jana Pawła II zasłania płachta z rysunkiem telefonu komórkowego albo czegoś innego. Czy nie przeszkadza to lokatorom? A kto by się nimi przejmował, gdy w pewnym miejscu właściciel mieszkania nie wytrzymał i wyciął otwór w reklamie zaciemniającej jego okno? został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. W innych państwach do sądu wzywani są naruszający prawa autorskie architekta. Reprezentacyjny Plac Warszawy MDM z domami o świeżo odrestaurowanych elewacjach staje się centrum rozwieszania jedna po drugiej pstrokatych płaszczyzn. Podobnie dzieje się na domach przy Marszałkowskiej, Kruczej, Świętokrzyskiej, Puławskiej i wielu innych. Przesłaniane są również okna autobusów i tramwajów. Pasażerów, pozbawionych jasnego widoku przez szybę, nikt o zdanie nie pyta. Ciekawe, czy takie działania podlegają wszędzie skrupulatnej kontroli skarbowej? Przeciętni mieszkańcy naszego miasta zobojętnieli. Może myślą, że tak być powinno, że to wreszcie urzeczywistnienie oczekiwanego zachodniego stylu życia. Wrażliwsi, znający sytuację gdzie indziej, są przerażeni, załamani, ja również. Podejrzewam, że tak być musi, bo komuś, komu? Widocznie zależy, by stolica Polski sprawiała wrażenie miasta trzeciego świata. Może chodzi o to, by turyści zagraniczni wybierali inne stolice. Warszawę zaś traktowali jako stację przesiadkową, na przykład do Malborka. Wznosimy coraz wspanialsze i droższe hotele, ale nie z myślą o turystach. To znaczy młodych ludziach Z plecakami i cienkim portfelem Bo to oni przecież są zaczynem turystyki Przybysze, z którymi często rozmawiam Mają wrażenie, że Warszawa jest nieciekawa Uboga w cenne zabytki Bez muzeów o znaczących kolekcjach Pozbawiona atrakcji, jakich spodziewają się turyści Na domiar złego w obrazie miasta dominantem stanowią reklamy, z czym już dawno w Europie i za Atlantykiem uporano się. Oni, ich rodziny i znajomi już tu nie zawitają. W społeczeństwach totalitarnych architektura, jako sztuka masowego odbioru, podkreśla trwałość porządku społeczno-politycznego. W kapitalizmie którym liczy się przede wszystkim produkcja i sprzedaż, domy, głównie kamienice, pokryte zostały reklamami. W Warszawie nie oszczędzano pod tym względem nawet zabytków. Okupanci prywislańskiego kraju akceptowali to. Po odzyskaniu niepodległości, szczególnie za prezydentury Stefana Starzyńskiego, nastąpiła zasadnicza redukcja reklam. Obecnie jesteśmy świadkami ich wysypu, w stopniu większym niż za carów i to w mega rozmiarach. Nowoczesne kierowanie miastem wymaga dbałości o jego architekturę, zdawania sobie sprawy, że sztuka ta ma wywołać poczucie ładu i harmonii. Gdy codziennie zalewani jesteśmy informacjami medialnymi, Dodatkowe atakowanie nas treścią i formą reklam przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Przestrzeń miasta z architekturą i sposobem jej eksponowania od setek lat jest obrazem danego społeczeństwa. To, co się dzieje pod tym względem w Warszawie, zwłaszcza jeśli chodzi o reklamy, Szpeci nasz wizerunek, czyżby Erasm z Rotterdamu, pisząc swój słynny traktat, przewidział sytuację nad Wisłą? Widok z prawego brzegu Wisły Był czas, gdy słowo Warszawa kojarzyło się z widokiem miasta oglądanego z prawego brzegu Wisły. Spowodowały to liczne panoramy sporządzane przez rysowników i malarzy od XVI wieku, powielane na rycinach i publikowane w książkach. Wśród nich były ujęcia bardziej lub mniej dokładne. Najwspanialsza panorama Warszawy została namalowana przez Bernarda Belotta, zwanego Canaletto, w 1771 roku. Na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tym właśnie obrazem chciał ozdobić salę prospektową zamku. Panorama wraz z obrazem, ukazującym elekcję w roku 1764, zajęła główne miejsce wśród innych 22 widoków miasta. Zapewne malarz uznał ją za najważniejszy obraz w swym dorobku, gdyż umieścił na niej samego siebie malującego właśnie to dzieło. Siedzi przy sztalugach, a przy nim król, który właśnie przybył, by przyjrzeć się procesowi tworzenia, a może i służyć radą, bo zwykł tak postępować. To wyjątkowy, plastyczny dokument współpracy, zamawiającego, i artyst. Ostatnio w Paryżu odnaleziony został list Belotta, w którym wyjaśnia on, że na panoramie Warszawy namalował siebie i swego kuzyna. Czyżby więc nie był tu sportretowany król? Być może malarzowi pozował kto inny. Badacz twórczości Belotta Alberto Ricci zauważył, że król jest tutaj zbyt otyły, ale nie podawał wątpliwość, że jest to król. Pisał jednak o tym przed odkryciem paryskim. Osobiście sądzę, że mamy tu inscenizację momentu odwiedzin króla, choć do przedstawienia jego postaci malarz posłużył się modelem, że chodzi tu o osobę Stanisława Augusta. Świadczy podobieństwo twarzy, poza, sztafasz z hajdukiem bucał, eskorta ułanów, straż i powozy królewskie. Nie możemy mieć wątpliwości, że król zażyczył sobie, by kanaletą umieścił go na tym najważniejszym z widoku Warszawy. Przed kilku laty zadałem sobie trud, namalowania panoramy Warszawy z pozycji wskazanej przez Belotta. Okazało się jednak, że nie można stąd dostrzec budowli położonych poza pierwszoplanową linią na drugim brzegu. By zobaczyć to, co Belotto, musiałem wypożyczyć podnośnik i z wysokości kilku pięter poczynić szkice, które stały się podstawą konstruowania panoramy. Doszedłem więc do wniosku, że omówiona scena przybycia króla musiała wyglądać odmiennie, gdyż Belotto nie malował obrazu z poziomu lądu, ale z wysokiego rusztowania, które król zapewne polecił dla niego wybudować. Zatem monarcha, chcąc przyjrzeć się powstającemu dziełu, musiałby najpierw drapać się na szczyt wieży. Szkoda że nie zachowała się na ten temat żadna pisemna wzmianka, bo wówczas przedstawiony pogląd byłby może bardziej wiarygodny. Nikt lepiej od Belotta nie pokazał Warszawy. Nie oddał wiernie tak wielu szczegółów. Na jego obrazie miasto z licznymi wieżami kościołów i kamienicami prezentowało się imponująco. Można by rzec, że lepiej wyglądało w ujęciu ogólnym z dystansu niż w przybliżeniach. W wieku XIX i później, aż do roku 1944, panorama Warszawy pozostawiała wiele do życzenia, ponieważ pojawiło się tu dużo nieestetycznych wstawek byle jakiej architektury. I dopiero odbudowa starówki przywróciła jej pierwotne piękno Widok miasta oglądanego z drugiego brzegu Wisły Stał się dumą warszawiaków Specjalnie udających się tam, by podziwiać niezwykłą urodę stolicy Górującej pod tym względem nad innymi miastami Również poza krajem Przez wiele lat autokary z turystami zajeżdżały na drugi brzeg by stamtąd mogli oni popatrzeć na stolicę i zapamiętać jej najefektowniejsze przedstawienie. Tak było może przed trzydziestu laty, bo potem pozwolono, by brzeg praski zarósł w dziku wierzbinu, niwelczącą całkowicie możliwość oglądania. Mówimy często o turystyce w mieście, ale na ponawiane apele o zrobienie przecinki wśród zarośli i umożliwienie spojrzenia z Zawisły na bezsprzecznie najpiękniejszy fragment miasta nie ma reakcji. Znaleziono inne rozwiązanie. Warszawę pokazuje się wycieczką ze szczytu Pałacu Kultury i Nauki. Ale taka prezentacja jest dość badalna, gdyż w innych metropoliach również oferuje się widoki z lotu ptaka czyli zwierzowców. Opieszalcy albo przeciwnicy oczyszczenia praskiego brzegu z dzikich zarośle argumentują, że nie można tego zrobić, bo tam są siedliska ptaków. A przecież ptaki miałyby do dyspozycji pozostałą kilometrową linię brzegów Wisły. Podejrzewam, że komuś zależy, by widok na stare miasto Zarezerwować wyłącznie dla właścicieli mieszkań w apartamentowcach, które być może mają powstać na praskim brzegu Brońmy się przed taką ewentualnością Panorama lewobrzeżnej Warszawy powinna być dostępna dla wszystkich Ważny jest również widok ze Starego Miasta na urodziwy brzeg Praski na zieleń nadrzeczną, ale właściwie uformowaną i dalej na zadrzewienie ogrodu zoologicznego. To również turystyczny skarb, gdy się go podziwia z tarasu Gnojnej Góry. Popierajmy swoich! W okresie powojennym opracowano plan rozwoju Warszawy, który zasługiwał zarówno na pochwałę, jak i krytykę. Osiągnięciami były rekonstrukcja dzielnicy Staromiejskiej z częścią traktu królewskiego oraz pierzei placu teatralnego, wytyczenie tras przelotowych po linii północ-południe, poszerzenie i przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej, utworzenie zielonego pasa na terenie podskarpowym Do działań negatywnych Zaliczyć należy wyburzenie wielu kamienic przełomu XIX i XX wieku, nowa obudowa placów krasińskich, bankowego, grzybowskiego, Zielonnego, dziś Jana Henryka Dąbrowskiego oraz zniszczenie siatki ulic Śródmieścia przez ukształtowanie placu defilad z Pałacem Kultury i Nauki w centrum. W latach dziewięćdziesiątych do zmian pozytywnych należy wznoszenie Drapaczy chmur na zachód od Pałacu Kultury i Nauki Tworzących wielkomiejskie city Oraz kontynuacja budowy metra Rzeczy udanych, zwłaszcza plomb wśród mieściu, Można znaleźć więcej Pojawiają się jednak zjawiska niepokojące Chodzi o nieposzanowanie gabarytów ulic Różnorakie nadbudowy Likwidacją publicznych toalet Wycinanie drzew w alejach ujazdowskich Naganne jest zabudowywanie małych placyków Na przykład u Zbiegu Mokotowskiej i Kruczej Jasnej Róg Świętokrzyskiej Czy na ulicy Brackiej przy gmachu BGK A przekształcanie tak zwanych łazienek północnych W bazę sportową To już skandal Gdy się patrzy na ogólny obraz miasta nasuwa się pytanie, czy to, co się dzieje w Warszawie, ma pokrycie w szczegółowym planie przestrzennym, który jest przecież warunkiem podstawowym w gospodarowaniu terenami miejskimi. Do niedawna w świadomości społecznej żyły nazwiska działających w stolicy architektów rodzimych, zarówno z okresu przedwojennego, Między innymi Przybylskiego, Lalewicza, Pniewskiego, Świerszyńskiego, Tołwińskiego, Dygata, Norwerta, Weinfelda, Gutta, Syrkusa i Brukalskiego, jak i powojennego Stępińskiego, Sigalina, Karpińskiego, Lacherta, Hryniewieckiego. Z twórcami tymi wiążą się konkretne obiekty. Dzisiaj na pierwsze miejsce wysunęli się architekci zagraniczni. No cóż, stajemy się miastem czasu globalizmu. Ale przecież nie musimy eliminować własnych możliwości i talentów rodzimych architektów. Nawet w czasie niewoli carskiej architekturę warszawską tworzyli architekci polscy. I dziś nie brak ludzi uzdolnionych czujących ducha Warszawy. Trzeba im dać szansę. Uwierzmy, że nasi architekci potrafią stworzyć w stolicy dzieła na miarę XXI wieku i popierajmy ich. Światowcom odpowiem, że gdzie indziej tak właśnie jest. Zakończenie, czyli spacery z babciami. Kiedy idę u Lisą Długą i Miodową, zawsze widzę siebie jako kilkuletniego chłopca. Prowadzi mnie za rękę babcia Tomaszewska. Zmierzamy do kościoła Kapucynów. W kościele, przy prawym filarze była nasza łapka. Podczas gdy babcia modliła się, mój wzrok przyciągały postaci aniołów dekorujące ołtarz. Po wyjściu szliśmy z babcią w odwiedziny do dziadków kwiatkowskich. W skrzydle pałacu biskupa Młodziejowskiego mieli oni kawiarnię, Rzymianka. Pamiętam doskonale wnętrze kawiarni. Okrągłe, marmurowe blaty stolików spoczywały na żelaznych, pomalowanych na czerwono nóżkach. Za ladą stały kelnerki, które z promiennym uśmiechem częstowały mnie śmietankowymi babeczkami, moimi ulubionymi ciastkami. Dziś nie ma już tak pysznych babeczek śmietankowych. Potem wybiegałem na podwórze, będące wówczas dziedzińcem pałacu. Teren był ogrodzony pawilonem od ulicy Miodowej i całkowicie asfaltowany. Przypominam sobie również sam pałac z półokrągło zamkniętymi oknami na piętrze i attykowym pasem nad nimi. Mieszkanie dziadków znajdowało się w pobliżu, na ulicy Kapitulnej. Było wysokie, mroczne, wypełnione ciemnymi meblami. Pewnego razu, podczas wizyty u dziadków, babcia Olimpia Kwiatkowska wzięła mnie na kolana. Zainteresowałem się czarną aksamitką na jej szyi, Chwytałem ją i próbowałem odpiąć. Babcia cierpliwie i z uśmiechem odtrącała moją rękę. Z babcią Olimpią chodziłem na targ zwany Piekiełkiem na podwalu u wylotu ulicy Kapitulnej. Barwny folklor tego miejsca, okrzyki sprzedawców zachęcających do kupowania swoich towarów pamiętam do dziś. Pamiętam również kilkupiętrową kamienicę dominującą nad Placykiem. Obrazy z przeszłości mieszają się z teraźniejszością. Ołtarz kościoła Kapucynów z dawnymi aniołami spalony w 1944 roku już nie przypomina mi dawnego wnętrza. Zmieniła się odbudowana po wojnie od podstaw sylweta Pałacu Młodziejowskiego. Nie ma już kawiarni Rzymianka. Ani mieszkania dziadków kwiatkowskich na kapitulnej. Zniknęli ludzie i domy, choć pamięć skrzętnie odtwarza wszystko od nowa. Jak miało się okazać, los połączył mnie szczególnie z ulicą miodową i pałacem młodziowskiego. W roku 1960, gdy znalazłem się w Nordiska Muzeum w Sztokholmie, odkryłem tam, Rysunkową dokumentację jakiegoś polskiego obiektu datowano na rok 1705 z wyjaśnieniami, że dotyczy ona Pałacu Bizzińskiego. Po powrocie podjąłem poszukiwania, chcąc wyjaśnić, kim był właściciel i gdzie znajdował się Pałac. Dwa lata trwały doczekania, zanim wreszcie odkryłem, że dokumentacja szwedzka. Opisuje pałac mego dzieciństwa Właścicielem budowli był przyjaciel Króla Jana III Sobieskiego, Stefan Bidziński Wzniósł on swoją rezydencję W bliskości kościoła Kapucynów Świątynia ta bowiem ufundowana została przez króla z Zwycięzcę spod Biednia W podzięce za triumf nad Turkami a brał udział w wyprawie i pod parkanami uratował króla od śmierci. Dokumentacja szwedzka ukazywała pierwszą barokową postać budowli. Autorstwo drugiej, późno-barokowej formy pałacu przypisałem Jakubowi Puntannie, architektowi Stanisława Augusta. Natomiast wystrój tego budynku od strony ulicy Miodowej jaki zapamiętałem z dzieciństwa, był klasycystyczny. Jako jego projektanta wskazałem Fryderyka Alberta Lesla. Pałac został odbudowany po wojnie w nawiązaniu do formy drugiej, czyli według fontany. I mieści się w nim Państwowe Wydawnictwo Naukowe, w którym wydałem trzynaście książek. W tym pozycję poświęconą tej właśnie budowie. Z Warszawą los połączył mnie nierozerwalnie. Jej architekturze poświęciłem lata studiów. Kamienice, pałace, budowle użyteczności publicznej. Odkrywałem ich historię, przesiadując w archiwach. Zapisków, biliczeń, map, raportów otwarzałem kształty domów i ulic. Odkryłem architektów i właścicieli wielu budowli. Między innymi autora kamienicy przy Piekiełku, którym okazał się Henryk Marconi. Sam nie wiem, która Warszawa jest mi bliższa przedwojenna czy współczesna? Do tej dawnej Warszawy z czasów dzieciństwa często biegnie moja myśl. Przedwojenna Warszawa była ciekawym architektonicznie miastem pałace, eleganckie kamienice. Atmosfera odradzania się państwa i stolicy po latach niewoli, wszystko to tworzyło nastrój niepowtarzalny. Potem moja Warszawa legła w gruzach. Prawie przestała istnieć. Ciągle mam przed oczyma bolesny obraz ruin, a tragiczne wydarzenia wojny nie opuszczają mnie ani na chwilę. No a dzisiejsza Warszawa? Tętni, pędzi, pęka w szwach od nadmiaru hałasu, samochodów, ludzi, sklepów, reklam. Nie podobają mi się domy pokryte ogromnymi reklamami. Znika piękno i architektura miasta. Rozbudowa stolicy wydaje mi się niezbyt przemyślana. Przypadkowa, a kolorystyka odnawianych zabytków często zbyt jaskrawa. Cóż, zdaję sobie sprawę. Że Warszawa mojego dzieciństwa, którą widzę oczyma duszy mojej i którą starałem się w tych gawędach częściowo odtworzyć, należy już do przeszłości.